oraz likwidacji jego struktur wojskowych. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szechab. Ponad 2000 skontrolowanych pojazdów, prawie 1700 przypadków przekroczenia prędkości i 10 zatrzymanych praw jazdy. To statystyki ogólnopolskiej akcji kaskadowy pomiar prędkości tylko z województwa kujawsko-pomorskiego, mówi komisarz Remigiusz Rakowski z Policji w Bydgoszczy. Cały czas jeździmy za szybko, wciąż się gdzieś spieszymy, ale też widzimy poprawę. Na pewno widzimy, że ci kierowcy części Lat. Następne trwało. Pierwszy sygnał stacji nadano 18 kwietnia 1926 roku. To były informacje Polskiego Radia 24. Prognoza pogody. W nocy na wschodzie słabe opady deszczu w rejonie wybrzeża i na żuławach mgły ograniczające widzialność do dwustu. Sylwia Urban, dobry wieczór. Francuski, Ukrainki i szczepionistki z Wysp Owczych będą grupowymi rwalkami polskich piłkarek ręcznych w grudniowych Mistrzostwach Europy, które między innymi będą rozgrywane w katowickim spotku. Oczywiście Polki swoje mecze będą grać właśnie tam, a losowanie grup odbyło się w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej. No, tłumy warszawiaków pożegnały Jacka Magierę, takie wzruszające y, chwile. No, zapadł z serca kibiców, ale nie tylko warszawskich, bardzo szczególnie. No, nie, myślę, że nie tylko tutaj ludzie z Warszawy byli z Legii, ale też i z, z Rakowa i ze Śląska. Tak jak powiedziałem, no, w dalszym ciągu jesteśmy wszyscy wstrząśnieni, że, że dzisiaj jesteśmy już po pogrzebie Jacka na tym ostatnim pożegnaniu. E, a świadectwo, e, jakim tak naprawdę człowiekiem Odrodzenia Polski. A teraz powracamy do losowania grup Mistrzostw Europy piłkarek ręcznych, które w grudniu odbędą się m.in. w Katowicach. Przy naszym telefonie witam Sylwię Matuszczyk, moją imienniczkę, byłą reprezentantkę Polski. nie o awans, tylko już spokojne przygotowywanie się do mistrzostw, to te dziewczyny, które mniej grały, będą otrzymywały więcej szans. Jedynie teraz w tym ostatnim meczu z Rumunią e, tak to wyglądało, aczkolwiek e, wydaje mi się, że, że tutaj jest jeszcze pole do popisu, żeby te zmienniczki, które, które mniej grały do tej pory otrzymywały tych minut więcej i pewniej czuły się na boisku. No cóż, zobaczymy jak to będzie w grudniu. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Natomiast jeszcze krótko W, ze Szwecją i, i Niemkami to ostatnie zespoły, które zazwyczaj znajdują się w, w ósemce wszystkich wielkich turniejów, więc myślę, że tutaj jeszcze Serbia, która cały czas goni tą czołówkę i próbuje, i próbuje do tej dziesiątki wejść, będzie taką najtrudniejszą grupą. No cóż. To się okaże. Oczywiście w grudniu mm. dodam, że Mistrzostwa Europy rozpoczną się trzeciego Ameryka, stwierdził, że udział Iranu w Mistrzostwach Świata jest istotny, mimo właśnie, iż kwestia ta budziła wątpliwości od momentu, gdy jeden z gospodarzy turnieju Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły naloty na ten kraj. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział szef piłkarskiej centrali.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 to Philadelphia 76ers jest drugim zespołem po Portland Play Blazers, który zapewnił sobie po turnieju play-in awans do pierwszej rundy playoffs. Gracze 76ers pokonali Orlando Magic 109 do 97. W konferencji zachodniej koszykarze Golden State Warriors wygrali na wyjeździe z Los Angeles Clippers 126-121 i zrobili pierwszy krok, aby uzyskać przepustkę do drugiej rundy rozgrywek, najlepszych rozgrywek przegranej, czyli zespołu Orlando Magic to w piątkowej rywalizacji o tą ostatnią przepustkę do playoffów Magic zagrając z Charlottes. Hornets na zachodzie w spotkaniu drużyny z miejsc 9 i 10 lepsi od Clippers, tak jak podkreślamy, okazali się koszykarze Golden State Warriors. Tutaj klasą samą dla siebie był czołowy gracz Ligi Gwiazdor Wojowników Steph Curry. On zdobył 35 punktów i Warriors, aby zapewnić sobie awans drugiego do rozgrywek NBA, muszą portowym dzisiaj w polskim radiu 24 to już wszystko bardzo dziękuję za uwagę do usłyszenia reklama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 Dobry wieczór. Mamy informację z dzisiejszego popołudnia, że Izrael i Liban uzgodniły dziesięciodniowe zawieszenie broni, które ma zacząć funkcjonować za niecałych dwie i pół godziny, czyli o 23 czasu polskiego. Dostali też zaproszenie do Białego Domu na rozmowy premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent Libanu Joseph Aoun. To wszystko przekazał amerykański. One tak pogmacpały sytuację, że w tej chwili to trzeba byłoby rzeczywiście Aleksandra Macedońskiego, przyzwoity miecz no i coś zrobić po prostu, żeby węzeł rozciąć. W jakim stopniu prezydent Trump stara się wcielić taką rolę, nie wiem czy jako wysłannik Boży prawda opatrzności, czy też no, sam czuje taką wolę działania, w każdym bądź razie umożliwiający powrót do rozmów irańsko-amerykańskich. No, również dla Pakistanu jest to bardzo ważna sprawa z jednej strony jako mocarstwa regionalnego dysponującego przecież bronią również atomową, ale także państwa, od którego kraje arabskie zatoki z Arabią Saudyjską włącznie, ale także Turcja inne kraje. Szwajcarii, ze wspaniałymi miejscami, ze wspaniałymi ludźmi i jednocześnie no, ze swego rodzaju rozwiniętą demokracją. Ona w warunkach kryzysu bliskowschodniego, no, ta struktura wewnętrzna Libanu została bardzo głęboko zdruzgotana. To i konflikty z, wcześniejsze z Izraelem i napływ uchodźców palestyńskich tak. Uh, Czy Izrael się z tego południa Libanu wycofa? Bo tam mówi się o strefie buforowej, ale no, to, to sama Armia Libańska nie, nie upilnuje takiej strefy. Ja myślę, że tutaj należy powiedzieć jedną rzecz, bez której zarówno kwestii irańskiej, jak i Libanu trudno jest zrozumieć. Te konflikty, niezależnie od ich historii, niezależnie od powiązania z problemem palestyńskim. Są w tej chwili wtopione w większe realia międzynarodowe, tak naprawdę w sprawy globalne i są wzajemnie powiązane. Osób, z którego no, mają nadzieję, że kiedyś się wyłoni coś korzystnego dla ich interesów. Jak będzie naprawdę można bardzo wątpić, czy cokolwiek pozytywnego z tego wyjdzie. Tym bardziej, że jednocześnie no, przestało w zasadzie obowiązywać w wielu przypadkach prawo międzynarodowe. No Jeżeli można, tak jak w przypadku Rosji Putina Kazuje. Natomiast to, co może budzić pewne nadzieje, to że w tej wojnie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi jedna i druga strona przekalkulowała i w którymś momencie musi przyjść refleksja. Jeśli ta refleksja również w jakimś stopniu przyjdzie ze strony Izraela, o którym tutaj nie mówiliśmy, a który będzie miał ogromne znaczenie ogromny wpływ na decyzje amerykańskie, no to będzie od tego bardzo wiele zależało. Stany Zjednoczone już na tym konflikcie w Iranie poniosły potężne straty, wizerunkowe, jeżeli chodzi o wartość, jeżeli chodzi o rozchwianie. pak. jednej i drugiej strony tak odległe, że trudno tutaj mówić o tym, żeby jakiekolwiek trwałe uregulowanie mogło nastąpić w najbliższym okresie. Jakikolwiek proces, jeżeli zostanie uruchomiony, on będzie wymagał czasu, będzie wymagał również budowy zaufania. Przecież tutaj to zaufanie nigdy go nie było i w tej chwili, w tym ostatnim okresie to jeszcze ta sytuacja się na stacjach benzynowych prawda, i w innych miejscach nas dotykają. Już w tej chwili niektóre linie lotnicze zawieszają połączenia, ponieważ jest problem z benzyną lotniczą. No, niektórzy I szacują, i tak... że 6 tygodni mamy tak naprawdę zapasów tej benzyny i zacznie się odwoływanie lotów. I już niektóre linie lotnicze zaczęły odwoływać loty, jeżeli tak dalej sytuacja będzie wyglądała, no to będzie rzeczywiście katastrofa. To jest tylko... Jeden z elementów, bo taki bardzo, bardzo widoczny, jakie będą konsekwencje dla Indii, dla krajów Afryki, dla wielu krajów Azji, tych zwłaszcza najliczniejszych. Jeżeli. Bardzo ważne. Dla gospodarki, dla gospodarki światowej, dla poszczególnych państw. A tych problemów już i bez wojny, bez kryzysu w Zatoce w wielu krajach, w wielu krajach jest yy, tak dużo, że poszczególne państwa po prostu też sobie z nimi nie dają rady. Na razie mamy zapowiedź tego rodzaju w Libanie. To jest na pewno informacja krzepiąca. Co ze spotkaniem amerykańsko-irańskim w Czy były informacje wieczorem o e, eksplozjach, o, o działaniach e, e, Izraela i o działaniach Hezbollahu, no ale ma też Hezbollah według e, zapowiedzi e, honorować to e, porozumienie, aby ono się po prostu nam e, całkowicie e, no, utrzymało. Izrael, Izrael też jest przekonany, że do ostatniej chwili trzeba podejmować działania, a w przypadku Iranu przecież mieliśmy sytuację, że e, naloty izraelskie w czerwcu ubiegłego roku no, przerwały.